Używanymi zegarkami, chodząc po plaży. A, ale mnie zalało. Uu. Nie będzie dzisiaj nic o um, zarze. Pewnie redaktor Gural tutaj w tym momencie płacze. Od... Halo, tutaj mi oblewają wodą. Nie można spokojnie nagrywać. Proszę iść przodem. Nie można spokojnie nagrywać. Mikrofon mi się zobaczy Halo.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 Trzeba i czasami obiekt pożądania, który chcemy sfotografować, już dawno, dawno umknie. Michael próbuje mi robić kolejne zdjęcia. Zobaczycie wszystko na Fliksze: plażowe, krótkie Bermudy, lekko za kolano. Koszula, oczywiście, a wcale nie z zary, wcale nie z zary, wcale nie. Oczywiście koszula taka rozpinana z zary. No i taka mała wycieczka w stronę.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 no i salatę mieszaną na przykład mamy za 2 euro salatę pomidorową w po, z po to znaczy salata de tomate to jest za 2 euro e, salata de alfese czyli to jest sama sałata, też za 2 euro i potem mamy jakieś marisco czyli sałata z takich seafoodów sałata de povo to jest sałata właśnie z kurczakiem za 7,50 cicho słuchajcie nie śpią bo my tutaj, bo my tutaj przel przelatujemy kartę no i w karcie przede wszystkim są rybki. I mamy tak, DuraDę, to jest golden Bream. Mówię szczerze, nie wiem, co to jest golden Bream Za jedyne 9 euro. Robalo. Mamy robalo. Tak, przyniesie nam zupę. Robalo, mamy ferreira. Ferreira to jest stripped brim. brim. Nie wiem, mówię szczerze, co to jest za zupa, ten brim, ale... Mhm. Okay.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 Muzyka z przytupem e, muzyka z przytupem, czyli ostre disco Portugolo, coś w tym stylu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 Dobra, lecimy robić zdjęcia i to tyle. Oni już też kończą. Oni jeszcze refren. Tandary, Dziewczyny tańczą. Cholernie głośno jest, cholernie głośno! Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy w podcaście. Chciałby się powiedzieć śniadaniowymi jajecznica ale nic z tego, nic tego nie ma Szczepana nie ma dobrej jajecznicy ale, ale mamy komponent który do tej jajecznicy się nadaje czyli Michael który wsuwa teraz jogurt naturalny jak jest po portugalsku jogurt, jogurt naturalny? Jogurte natural 3,5% gordo czyli 3,5% tłusty zapraszamy na zapowiadany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 I, I tyle. No to co tacy mogą się domyślić dla faceta jest troszeczkę nie bardzo. Jako śniadanie. A, natomiast śniadania tutaj. To jest ogromny bufet. Wszystko takim bardzo w stylu brytyjskim, ponieważ tutaj brytole co często przyjeżdżają, no, ale najeść się można. Co powiedział Michał? Czyli mamy tak, mamy dobrą szynkę, znaczy w stylu brytyjskim, ale jedzenie brytyjskie nie jest wcale wyspiarskie. Chociaż na przykład co drugi, co trzeci dzień mamy fasolkę. O wiele lepszą niż tą irlandzką, bo mniej słodka. Taka normalna nasza fasolka um, no, po brytońsku. Taka normalna, nie taka irlandzka, wstrętna, słodka. Mamy tak, mamy takie m, dwie wielkie lodówy z mięsami. Jest bardzo dobra jakby taka mortadela.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 Gdyby sobie wziął dużą łyżkę, to by dwie łyżki starczyły, żeby go zjeść. A tutaj męczy go. A Michał to jajecznicę wtedy w podcastzie jajecznicowym śniadaniowym kręcił. Um, chciałbym dodać, tak, że podcast jajecznicowy pobija rekordy ściągalności. Nie wiem, co co się stało, ale podcast po prostu wariuje. Ściągalnictwo wariuje podca podca podcastu jajecznicowego. No mnóstwo ludzi ściąga ten podcast. O, może dla przepisu. Tutaj dostaliśmy cynka od... od, od, od od naszych tutaj dziewczyn. Bruneci siedzą i, i jedzą, szatyni, opaleni siedzą i gadają na no mikrofonu. To tyle. Śniadaniowe dywagacje, 6 minut starczy. No i zapraszamy na małe, plażowe gadanie i potem na obiad o, obiad o kolację. i potem ciastko i potem pastelarnia. To wszystko w dzisiejszym podcaście, czyli...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 Rybacy chyba wyrzucali to, czego nie złowili wczoraj taki rybny zapach, nie za bardzo no i cukiernia cukiernia, ja mam herbatę z melisy bo jestem ostatnio bardzo poddrażniony i melisa działa bardzo spokojąco mam klera, najzwyklejszego polskiego klera ale z takim innym, innym sosiksem w środku Maki, maki krem dobry, A takie inne.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 E, e, no a nasza plaża jest zaraz, w zasadzie jest w Val de Lobo, to Villa Mur i Val de Lobo to są dwie takie tutaj, może nie dwie, ale jedna z najbardziej takich posi poszli, poszli e, miejscowości tutaj na wybrzeżu Algarve, czyli e, jeśli ktoś chce się pławić w luksusie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 17 dołkowe pole i 3 rundy kosztuje 525 euro. 3 rundy to myślę, że 3 razy trzeba ten go, to, to, to, to, te, te, no. to pole 18 za 17 dołków? Tak, no. 17 chyba było. 17? No to, to ale to im zejdzie ze dwa dni. No, no ale to mimo wszystko, 525 euro, kurde, dzięki, nie? A bo jak się nawet uprą, to 3 dni tak, tak, tak no, po, jed po jednym no. przejściu na ten no to się jednak zmęczą, 17, 17 dołków to jednak tak no, długo. No wyobraź no, sobie jedno no. czy coś.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 mieszkać w hotelu. O w o sex shopie nie powiedzieliśmy. A był, był, nie? A był. No Angola to wiadomo, nie? Bez seksu na wakacjach to nie da rady. No. Nie? Yy, a taki z... fajny, takim był. wielkim neonem. A tak, był, był, no to pamiętam było tak. No, w każdym razie no, ogromne hotele, takie 12-15-piętrowe yy, i plaża, wszystko, wiesz, no wymuskane wszystko pięknie.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 Takiej motorówce, no to tylko gazu i tyle. Taka żaglówka, sobie taka żaglówka w to nawet dużej tonie, nie? Bo te wszystkie to, co są motorowe to plastikowe są, nie? No to wiesz, pęknie ciach i od razu idzie, nie na dno. A, no to, a żaglówki to. Plastik to... to chyba nie tonie. nie. Mówisz no nie wiem. Nie ostatnio był tam tego francuskiego. A, czy nie, to nie był już francuski y, szwedzki. Dziękuję uh -huh. uh -huh. bardzo. Uh -huh. Ten francuski... Łącznik. Nie, jacht szkoleniowy. Aha. Aha. Tak No, no taki. To ostatnio coś I tam, tam do tego. Bardzo dużo Tam było temu, chyba no, sześciu no. czy siedmiu no. załogantów, kursantów. Musieli, musieli ich wyławiać i ten. Ale co, co było no. śmieszne, to był żeglowiec, tyf dużo mniejszy niż dar Pomorza, czy... Dar młodzieży na przykład. Czy, czy dar młodzieży w Polsce, ale...